Markus 6 einen abschnitt lesen. Markus 6 przeczytamy z Ewangelii Marka, 6 rozdział. Wir lesen Markus 6 abvers 34, bis zum Schluss des kapitels. Od 34 wiersza 6 rozdziału do końca tego rozdziału.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 Vier Männer hatten den Auftrag, das Leben des Herrn Jesus zu beschreiben. Czterech mężowie mieli zadanie opisać życie Pana Jezusa. Durch den Heiligen Geist mussten sie unter einem ganz gewissen Blickwinkel das Leben des Herrn Jesus beschreiben. Kierowani przez Ducha Świętego, każdy z nich miał opisać życie Pana Jezusa z szczególnej perspektywy. Und es sollte so sein, dass wir das alle gut erkennen können. I miało to odbyć się w taki sposób, że każdy z nas, jako czytelnik, dobrze rozpozna różnicę tych kierunków. Jeśli myślicie o domu, to możecie patrzeć na dom ze strony przednej, ze strony bocznej i tylnej. Ale jednak jest to cały czas jeden i ten sam dom. I w Jesus war es einfach tak wichtig. Für den Heiligen Geist, dass wir von vier Seiten aus das Leben des Saint Jesus dargestellt bekommen sollten. A dla Ducha Świętego było to tak ważną rzeczą, żebyśmy mogli patrzeć na osobę pana Jezusa z czterech różnych stron. Der hervorstechende Gedanke bei Markus ist, dass der Jesus ein Diener oder Knecht ist. Jeśli patrzymy na teraz te strony, jakie one były, to w Ewangelii Marka. Przedstawia nam Pana Jezusa jako sługę I jako sługa służył Bogu i służył ludziom, to znaczy wykonywał dzieła Boże, a po drugie w tej Ewangelii przedstawiony nam jest jako prorok, który wypowiada słowa Boże. Ale naszym zadaniem jest nie tylko rozpoznać chwałę Pana Jezusa w Ewangeliach, a owszem, to jest najpiękniejszą rzeczą, żeby to rozpoznać, ale dodatkowo powinniśmy wyciągać wnioski dla naszego praktycznego i codziennego życia. Wir jetzt einmal das sechste Kapitel. Jeśli teraz y, na początku przelecimy w skrócie ten rozdział. Markus 6, Vers 1 bis 6 zeigt, wie der Jesus dort in seiner Vaterstadt das Wort auslegt und dann die Menschen sich verwundern und durch Unglauben ihn ablehnen. To widzimy w pierwszych sześć Wierszach że Pan Jezus znajduje się w swoim mieście można powiedzieć ojczystym gdzie wykonuje swoją służbę i ludzie odrzucają go uczymy się z tego że każdy z nas ma zadania które Bóg nam daje żeby wykonywać je ale Bóg dał nam też słowa które mamy wypowiadać i teraz nastaje automatycznie pytanie w naszym sercu. Jeśli doskonały nauczyciel spotkał się tylko z odrzuceniem i z oporem, to nie powinno nas to dziwić, kiedy i nas spotyka się odrzucenie jako chrześcijanie. I każdy, który ma wewnętrzną relację do Pana Jezusa, ma też obowiązek i zadanie mówić i czynić coś dla Pana Jezusa. Co robisz, tak? A Pan Jezus co dalej czyni? Powiedz teraz do tym człowieka, który Such, Czy on teraz do nich mówi, kiedy go odrzucili? Wy jesteście tacy niewierni, pełen niewiary. To bez sensu z wami pracować. No, episode, 12 Nie, widzimy w dalszym y, urywku, że nawet wysyła uczniów swoich, żeby i oni działali wśród nich. Also, he... Przestych nie demotywieren, więc Pan Jezus nie pozwala na to, żeby y, ktoś go zniechęcił albo coś go zniechęciło. Zona jest hochmotiviert selbst und motiviert andere, den Dienst genauso zu tun. Nie, ale cały czas jest wyso wysoko i mocno y, motywowany i motywuje innych. Teraz sehen wir in Versen 7 bis 13. To widzimy w 7 do 13 wiersza w 14 bis 29 Od 14 do 29 wiersza widzimy opór ze strony, <coughs> można powiedzieć, politycznej, bo przedstawiony nam jest Herod. Ten opór sięgał tak daleko, że wierny sługa Jan, chrzciciel, został ścięty. Tak jest i też w naszym życiu. Świadectwo o Panu Jezusie może teoretycznie doprowadzić nawet aż do śmierci. Ale wierzący nie musi obawiać się śmierci. Paweł powiedział w liście, "Chcę chce odejść i być z Chrystusem, bo jest daleko lepiej. I widzimy przez takie świadectwo takich osób, jak to przemawia do naszych okoliczności Und wie wir dadurch auch motiviert werden. I, I jak te opowieści albo te zdarzenia zachęcają i nas In Markus 6, 30, sehen wir, dass die Apostel zurückkommen w 30. wierszu tego rozdziału widzimy, jak apostołowie wrócili do pana Jezusa po tej ich służbie. Ausgangspunkt jedes dienstes und endpunkt jedes dienstes ist immer der Jesus. Więc uczymy się, że punkt wyjściowy i punkt zwrotny każdej służby jest zawsze osoba pana Jezusa. Nicht gesagt, Pan Jezus nie powiedział im: wróćcie znowu do mnie. A dlaczego jednak wrócili? Bo ta osoba, Pan Jezus, była dla nich tak pociągająca, wykonywali służbę w zależności od Niego i tak y, byli pociągani przez tą osobę, przez Pana Jezusa. W taki sposób i my zaczynamy każdy dzień, prawda? Zaczynamy Zaczynamy dzień modlitwą I kończymy dzień modlitwą Taki jest normal, Taka jest normalna kolej rzeczy Jaki pokój wypełnia wtedy nasze serca Czytamy dalej, że opowiedzieli mu o wszystkim co uczynili I co nauczali Natürlich hatten sie einen ganz besonderen Auftrag, die Apostel. Oczywiście posiadali szczególnego rodzaju zadanie Ale u nas jest tak samo. I Pan nam zleca czynić coś i mówić coś. Obydwoje obydwoje czynniki znajdujemy tutaj w tym 30 wierszu a pan jak reaguje w 31 wierszu? chce zaprowadzić ich na miejsce ustronne aby byli tylko z nim więc chciał cieszyć się nie Zakłóconej społeczności z uczniami. Co so, W taki sam sposób, Pan Jezus tęskni za społecznością z Tobą i ze mną. Kann uns besser verstehen als er. I nikt nie jest w stanie lepiej zrozumieć nas, nasze okoliczności, jak On sam. Er jest ja zugleich unser Schöpfer. Bo równocześnie jest naszym Stwórcą Zna nasze tendencje Zna granice naszych możliwości Zna głębokości naszych uczuć Zna naszą, nasz poziom motywacji Ale też braku motywacji sagt, er ruht ein wenig aus i z tego względu mówi do nich Odpocznijcie der Herr nie oder einen Pan nigdy nie przeciąża Sługę lub służebnicę. Psalm um w psalmie 69 Pan proroczo o sobie mówi Że gorliwość o dom twój em, Pożera mnie Pan tak intensywnie pracował, że dotykało to bezpośrednio nawet Jego ciała, całą Jego istotę. A jak ym, delikatnie traktuje i obchodzi się tutaj z uczniami. Mówi do nich, odpocznijcie, nieco. Wydaje mi że wiele przyszło i Dalej czytamy, że wielu przybyło i odchodziło. Dzisiaj jest tak samo. Wielu ludzi przychodzi. Ale też wielu ludzi znowu odchodzi. Przeżywają bardzo krótki moment spotkania się z Panem Jezusem. I po tym spotkaniu nie chcą mieć nic z Nim wspólnego. ständige Unruhe Tutaj była, był ciągły niepokój Ale ta osoba, Pan Jezus Była taka pociągająca Że ludzie po prostu Przybiegali do Niego On miał słowa, które mógł wypowiadać Które nikt inny nie posiadał z jego oczu y, świeciła dobroć, taka szczególna. Er nahm die Kinder in den Arm. Brał dzieci w swoje ręce. Kein kranker wurde achtlos beiseite gelassen. Ani jedna osoba chora nie została jakoś zlekceważona albo ominięta. Nie, er hatte für jedes, jeden ein Herz. Nie, dla każdej osoby. Miał otwarte serce. W 32 wierszu czytamy, że uczniowie na łodzi odpłynęli na inne miejsce. I byli sami. Jezus möchte ungestört Z tego uczymy się, że Pan chce być jak to czytamy na osobności z uczniami chcę bez zakłóceń cieszyć się społeczności z nimi wie bo ile oni doświadczyli wie wir auch I wenn wir mit dem Herrn durchs Leben gehen ile doświadczymy my kiedy idziemy z panem przez życie To einfach wichtig dass wir den öden Ort z tego powodu ważne jest żebyśmy ciągle na nowo mieli takie miejsce um, ustronne offensichtlich werden sie beobachtet Widocznie jest teraz w tej sytuacji tak, że ktoś ich obserwuje, bo widzimy, że lud także na to miejsce przybiegł. A teraz będziemy rozważali ten tekst, który dzisiaj czytaliśmy. Widzimy, że Pan Jezus wychodzi z tej łodzi i widzi teraz potężny lud. Nie jesteśmy hier w ramach keine Volksmenge. My w, tej, w tym pokoju nie jesteśmy Można powiedzieć potężnym ludem Ale pocieszająco Wiele nas jest dzisiaj I miłość do Pana Jezusa I miłość do Słowa Bożego Łączy nas ze sobą I tak jak wśród y, tego ludu Byli różni ludzie o różnym charakterze, tak i my różnimy się wśród nas Też i w modlitwach to wyraziliśmy Że Pan chce w mówić do naszych osobistych okoliczności I Pan to potrafi i chce I teraz widzimy, że najpierw Pan coś zauważył, widzi coś Nie keinen nie Uczymy się, że pan nic nie przeocza. Ludzie nieraz przeoczają innych ludzi. Ale pan Jezus nigdy nikogo nie przeoczył. Każda pojedyncza osoba była ważna, szczególnie ważna dla pana Jezusa. zweite in Po drugie widzimy, że serce jego wzruszyło się. bewegt Czytamy, że wewnętrznie, jak to jest powiedziane w Vers 34 wiersz um, ulitował się, albo wewnątrz e, wzruszył się. To z to jest coś, co też dla nas osobiście jest znaczące. Ważne jest, żebyśmy my też widzieli ludzie i nie przeoczali nikogo. Dass wir ihnen eine że y, poświęcamy ludziom jakiś też, jakąś też uwagę, można powiedzieć. Aber das ist auch eine Sache des ist. Ale, żeby to równocześnie była też sprawa serca sprawą serca. Pan Jezus nigdy nie, można powiedzieć. Prowadził takie suche, teoretyczne lekcje, lektury. Oczywiście był on doskonałym nauczycielem. Już w księdze Joba czytamy, kto jest takim nauczycielem, jak i on, jak Pan. Ale to, co mówił, było w 100% kierowane przez Ducha Świętego. Und war eine Sache des Ale równocześnie to, co mówił, była też własnością jego serca, wychodziło z serca. My jesteśmy w stanie i często skłonni do tego totalnie sucho i faktycznie prze przedstawiać jakieś prawdy ustnie, a w ogóle nie będąc tym samym poruszeni w sercach naszych, u pana nigdy tak nie było. nawet jeśli wiedział, że lud był oporny, To, to jednak w sercu zawsze odczuwał coś yy, względem tego ludu. das Herz voll ist, Słowo samo nas uczy, że tym, czym serce napełnione jest To z niego wypływa lieb haben, Jeśli my miłujemy jakąś osobę kommt To w pewnym momencie wychodzi to na jaw Nawet jeśli nie znamy język miłości Und wie hat der Herr das deutlich gemacht? Ale w jaki sposób Pan to pokazywał? in Nazareth. W Nazarecie lud był zachwycony słowem łaski Jego. I my wszyscy mamy to życzenie: być takimi, jak, jakim on sam jest. że nikogo nie przeoczymy. Und ganzes Herz auch haben für jeden einzelnen Mensch. Poświęcamy każdemu całe nasze serce. Auch heute ist er noch voll innigem Mitgefühls- und Barmherzich. Znaczy, dzisiaj możemy wiedzieć, że Pan Jezus jest pełen współczucia i miłościwy. Er ist der Allwissende Gott. On jest wszechwiedzącym Bogiem. Und er hat dich i mich vollkommen im Blick. I Ciebie i mnie zupełnie ma na, na uwadze Wenn du bist von dir Jeśli jesteś może e, zasmucony Tobą samym von den umständen. Albo okolicznościami Der Jesus versteht dich. Pan Jezus rozumie wszystko Wenn du ja den umständen. Jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować pewnych okoliczności, w których się znajdujesz Der versteht dich. Pan to rozumie ale Pan Jezus nie zajmuje się sobą samym, sondern er mit ale zajmuje się innymi. Liebe, das das hat von sich. Miłość jej cechą jest taką, że znajduje um, przedmiot dla miłości poza sobą. I coś takiego możemy urzeczywistniać tylko wtedy, jeśli sami posiadamy miłość Chrystusa. Bo zgodnie z wierszem z Rzymian 5, piąty wiersz, wiemy, że miłość Boża rozlana jest do serc naszych. A jeśli my chodzimy w świadomości miłości Bożej, to miłość wypływa i staje się widoczna dla innych. To określenie, że Pan był wewnętrznie poruszony albo zlitował się nad kimś, częściej spotykamy w Słowie Bożym. I te słowa dodatkowo opisują nam, jakim wielkim jest Pan Jezus jako przykład dla nas. Teraz Markus, Jezus I teraz Marek dalej nam wyjaśnia, dlaczego Pan był wzruszony. Ponieważ byli jak owce, którzy nie posiadają, które nie posiadają pasterza. Nie wierzymy, einem nie zu sagen, dass że to jest ist. Nie mielibyśmy takiej odwagi, żeby komuś z nas powiedzieć: Ty jesteś owcą. Albo. Tak, owcą. Ale słowo Boże uczy nas, że jesteśmy owcami. Warum sind wir Dlaczego jesteśmy takimi? Jest Czym cechuje się owca? jest Jest bezorientacyjna. Es kommt allein ich zurecht. Sama nie odnajduje się es eine Potrzebuje kogoś e, Osobę prowadzącą Owca nie posiada Nawet ani jednej Albo małej szansy przeżycia na, e, przez, albo W życiu samodzielnym nie Nigdy nie dochodzi do celu Genauso jest ten <try> Tak samo właśnie jest z nami jako jest ludzie Człowiek sam w sobie jest totalnie bez wiedzy Bezorientacyjny jeśli chodzi o Boga i o siebie samego er Kraft, das gute zu tun. I ludzie nie posiadają w sobie samych siły Żeby wykonywać to co dobre to potrafi uczynić tylko Duch Święty. Przez to, że pomoże człowiekowi poznać siebie samego. Bo my sami nie potrafimy siebie zbawić. Bóg chce, żebyśmy przed Bogiem się załamali. Wypowiedzieli te słowa. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. My musimy przyjść do osoby pana Jezusa, bo tylko w nim znajdziemy zbawienie. My musimy wyznać grzechy nasze. To były owce, które nie miały pasterza. Te owce nie brauchen keine Owce nie potrzebują kogoś, który stoi przed nimi I sucho przeczyta jakieś lekcje Jakieś teorie Oni potrzebują dobrą, zdrową naukę Potrzebują Słowo Boże Jasne Ale to nie wszystko Potrzebują odczuwać miłość serca dobrego pasterza Obie te rzeczy są ze sobą I muszą być ze sobą złączone Sehen wir sehr schön Widzimy to e, bardzo cudownie w pewnym przykładzie. Die hohen Priester und Schriftgelehrten Israels, die konnten nichts vermitteln. Widzimy na przykład, że arcykapłanie i uczonie w piśmie nie potrafili nic w taki dobry sposób przekazać ludowi. Die konnten zwar auf Anhieb sagen, dass nach Micha 5 Jesus Christus in Bethlehem geboren werden sollte. Co prawda byli w stanie od razu z pamięci powiedzieć, że zgodnie z wierszem w Michałaszu 5 albo innym rozdziale ta i ta, ta osoba przyjdzie, będzie Chrystusem i urodzi się w Betlejemie? Ale żeby służyć względem jakiejś osoby, wykonać służbę na przykład pasterską, osobistą, nie potrafili. Dlaczego? Bo nie posiadali wewnętrznej relacji do Pana Jezusa. I co Pan Jezus wtedy uczynił? Zaczynał nauczać. To jest to, co jest takie ważne dla nas. Dobra nauka. To, co przed chwilą w naszej pieśni śpiewaliśmy. Das wir, die gute Lehre. My potrzebujemy dobrą naukę. Es geht nicht um Nie chodzi o naszą opinię, jeśli chodzi o wykładnię Słowa Bożego, es geht um das Wort Chodzi jedynie o Słowo Boże. Und wenn wir Wort haben, I jeśli posiadamy w sercu naszym bojaźń wobec Słowa Bożego, wenn wir sind, wir zu tun, <coughs> jeśli jesteśmy gotów wykonywać Wolę Bożą, dann werden wir auch. Eine bekommen, die sich mit dem Wort Wtedy Bóg nas doprowadzi do wewnętrznego przekonania, które pokrywa się z nauką Słowa Bożego. Er fing an sie zu Teraz czytamy, że Pan rozpoczął nauczać ich. Das ist so ein sehr to jest bardzo miłą wskazówką na to, że Pan rozpoczynał to czynić i nie, nigdy z tym nie skończył Selbst heute. <coughs> nawet i dzisiaj jest On tą osobą która naucza tych wierzących którzy nauczają znowu innych wierzących w Efezjan drugim rozdziale czytamy że Pan Jezus przyszedł ogłosił nam pokój nam którzy byliśmy albo Izraelu który był bliski i nam, którzy byliśmy dalecy. Tak, i my chcielibyśmy się zachęcać, ciągle na nowo czytać Słowo Boże i wykonywać je. Albo opowiadacie dalej. To jest zawsze powiązane z błogosławieństwem. Jeśli młodzi ludzie, młodzież rozmawia ze sobą o Słowie Bożym. Jest to zawsze powiązane z błogosławieństwem. Bo Słowo Boże jedynie rozwiązuje wszelkie problemy. Wtedy automatycznie przez to, przez to czytanie Słowa Bożego, stajemy się takimi, którzy mają pasterza. Zauważamy, że osobiście każdy z nas posiada pasterza, który nas zna który troszczy się o nas pod każdym względem. Dzisiaj daje nam takie słowo, das wort. jutro inne słowo. Das wort. Pomiędzy tymi czasami znowu jakieś inne słowo das i staje się to osobiste, żywe, Weil das wort ist. bo słowo jest żywe i przemawia do nas. Der ist. Der Geist Pan jest żywy, Duch Święty jest żywy. dalej czytamy że yy, stało się już późno ponieważ to słowo było takie ważne pan Jezus długo do nich przemawiał I widocznie było tak że ci, którzy byli i słuchali byli gotów słuchać też tak długo das ganze zauważyli, że to co słyszą, Pokrywało się zupełnie z sercem Pana Jezusa, i to było absolutnie przekonujące. Nie czytamy, co Pan nauczał, ale z pewnością przemawiał bezpośrednio do ich serc. Teraz uczniowie podchodzą do Niego i mówią: miejsce jest. Jak to było? Ustronne puste was sagen? Czy to ma nam coś do powiedzenia? Oczywiście. Das kennen wir alle. Każdy z nas to zna. morgens beten unsere Bibel lesen, Gdy z rana czytamy słowo Boże, modlimy się. ist ein öde Ort? To jest to, obrazowo mówiąc, miejsce ein, puste, ustronne. Ein Weltmensch sagt, was ist das doch für ein öde Ort. Nic los. Ludzie niewierzący mówią nam Co za nuda Nic tam się nie dzieje Jeśli spotykamy się tak jak teraz Żeby słuchać Słowa Bożego To niewierzący człowiek mówi Nic tu się nie dzieje Co wy tu robicie? Nudne miejsce Ale dla nas Jest to bardzo wielkim, wielką zaletą Wielkim przywilejem jest im bardziej to miejsce jest ustronne, im bardziej nudne, zewnętrznie nudne Umso werden wir abgelenkt. Tym bardziej lub tym mniej jesteśmy, można powiedzieć, rozkajarzeni przez okoliczności I tym więcej po, y, jesteśmy w stanie skupić się właśnie na, Pana i, na Panu i na Słowie Bożym Die Jünger, będą tutaj seine Jünger. <śmiech> uczniowie tu nazywani są Jego uczniowie. Bo oprócz Judasza i każdy z nich był na nowo zrodzony. Posiadali wewnętrzną relację do Pana Jezusa i do Boga. Pan Jezus sam jako osoba niewiele posiadał materialnie. aber je ze der Herr die Jünger als seine Jünger ansieht. Ale tu Ewangelista Marek pokazuje nam, że Pan nazywa Uczniów jako swoją własnością. Welch eine ist das, Jaką to jest łaską, Jünger des Herrn Jesus sein zu dürfen? Że możemy być własnością albo Uczniami Pana Jezusa. Welch eine Gnade jest to, immer wieder neu lernen zu können. Jaka to jest łaska, że ciągle na nowo możemy się uczyć? In der Apostelgeschichte steht einmal, to W dzienach apostolskich czytamy o pewnym starym uczniu. Jako na nowo zrodzeni, e, ludzie jest, stajemy się uczniami i pozostajemy nimi. weiter Owszem ciągle i cały czas kontynuujemy uczyć się. Das Ziel eines Jüngers, das erklärt Jesus, ist das, dass er so sein will i celem każdego ucznia jest ten, żeby być takim, jakim jest Pan Jezus. Jest to radością dla każdego ucznia, odzwierciedlać osobę Pana Jezusa. Mówią, że to miejsce jest ustronne i stało się późno. Dwa Feststellungen, które richtig waren. Były to dwa stwierdzenia, które same w sobie były słuszne. Jako wierzący jesteśmy, można powiedzieć, e, czeźwymi osobami. Jeśli jest ciemno, włączamy światło. I teraz uczniowie wypowiadają pewien wniosek. Sie sagen, entlass sie, die Volksmenge, Mówi, mówią do niego Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad Ale jeśli my Mamy przed otrzyma tylko to, co jest widoczne Zewnętrznie widoczne To bardzo szybko dochodzimy do takich ludzkich Logicznych wniosków Gott möchte, auch, dass wir für unser Verstand einsetzen. Wir sollen nüchtern sein Ow selbst zum Gebet. Oszem Bóg chce, żebyśmy byli cześć i używali nas roz nasz rozsądek, nawet kiedy modlimy się. jest wichtig sam j ausgeschloss. Ale najważniejszą rzeczą uczniowie w ich przemyśleniach wyłączyli, wykluczyli Die person Herrn und Machtą. Mianowicie lebe. osoby Pana Jezusa i Jego moc. Wie uns das als jünger, nicht? Jak szybko nam się to zdarza jako uczniowie? Widzimy jakieś okoliczności Überlegen Szybko przemyślamy logicznie Sagen, wir so I mówimy tak musimy działać Nein, uns Ale Marek mówi nie wir immer daran denken, den Herrn in alle Jako uczniowie my ciągle mało musimy Pamiętać o tym, żeby w nasze okoliczności Włączać osobę Pana Jezusa W przypowieściach, trzeci rozdział, czytamy Nie opieraj się na rozumie Twoim Ale poznawaj Go na każdej drodze Twojej I wtedy On wyprostuje, rozprostuje drogi i ścieżki Twoje Also, den Herrn immer wieder in bringen, ist więc włączać Pana Jezusa w okoliczności naszego życia to jest ważną rzeczą was <coughs> was was was was wrong wrong Jaka, jaki fakt był jeszcze błędny tu w, w, w, w przypadku uczniów sie ja nicht verurteilen. przecież nie chcemy ich osądzać so bild. bo w ich postępowaniu widzimy nas samych sagen, mówią do Pana Jezusa odpraw ich czy my mamy to prawo nakazać Panu Jezusowi, co on ma czynić? Nie, nie, nie mamy takie prawo. Und Pan Jezus co czyni? Czy on teraz krzyczy na uczniów? Nein, in seiner Nie, w łagodności swojej po prostu omija to, co teraz powiedzieli. Wir haben zwei My posiadamy biologicznie dwa uszy. My A jednak mamy nieraz tą zdolność lub skłonność przesłyszeć coś. Ale wiecie, mądrość w służbie dla Pana ukazuje się też w tym, nieraz dla dobro sprawy coś po prostu przesłyszeć. In vers ihr dann ihnen etwas zu essen. W 37. wierszu mówi teraz do nich: Dajcie wy im jeść. Der hat nicht das der Jünger kritisiert. Pan nie krytykował postępowanie uczniów, sondern in seiner Liebe, in seiner Sanftmut will er sie jetzt integrieren. Ale w swej łagodności chce ich teraz włączyć w tą służbę aby je benutzen, damit sie segenskanäle seien. Chciał ich można powiedzieć używać, żeby sami byli kanałami błogosławieństwa. Bei dem Herrn brauchen wir nichts kaufen. U Pana my nic nie musimy kupować. Bei Satan müssen wir alles teuer bezahlen. Jeśli będziemy żyli z szatanem jednak, to drogo zapłacimy za każdą za każdy detal. A ostatecznie weźmie nam nawet i nasze życie. Herrn wir alles U Pana otrzymujemy wszystko za darmo. Ein mm. ein <coughs> Leben. Jest to szczęśliwe, wypełnione życie. <coughs> eine auch, wie wir für ihn tätig sein Jest to równocześnie też um, można powiedzieć nakazem, w jaki sposób mamy służyć Panu. Tutaj Wird ihre Verantwortlichkeit angesprochen. Tu dotknięta jest ich odpowiedzialność. My wszyscy, jako na nowo zrodzeni, mamy tę odpowiedzialność opowiadać o tym, co Pan w naszym życiu czynił. überlegen Sie Ale oni znowu dochodzą do logicznych, ludzkich wniosków? I zadają pytanie, czy my mamy iść teraz i za 200 denarów kupić chleb? Szybko pomyśleli, szybko przeliczyli Pan nawet nie odpowiada na to pytanie, na to słowo Mówi, Zadaje im inne pytanie, ile macie tych chlebów? Co my posiadamy? Was hast du, was du nieeempfangen hast, doch erst Grund 4. Pierwszy list do Koryntian zadaje nam to pytanie, co posiadasz, co nie otrzymałeś ostatecznie. Das, was wir hat, sind Gnadengeschenke, die wir vorher vom Herrn bekommen haben. To co naprawdę ma jakąś wartość, to są wszystko dary łaski, które ostatecznie otrzymaliśmy od Pana. Aber jeder Christ to... hat mit der Wiedergeburt etwas schönes von dem Herrn bekommen. Ale każdy chrześcijanin włącznie z nowo-zrodzeniem otrzymał coś bardzo wartościowego od Pana. Und das darf er und er I każdy z nas, to co posiada, może używać dla Pana. Der Herr ist das Brot des Pan Sam jest chlebem życia. Alles, was in mit ihm und Wort haben, ist Wszystko to, co znaleźliśmy w nim i w połączeniu z nim, jest ostatecznie łaską. Gibt Kraft und gibt Freude. Daje siły, daje radości. Natürlich immer wieder durch Oczywiście ciągle na nowo przez modlitwę musimy, można powiedzieć przywłaszczać sobie to, co Bóg nam daje przez słowo. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir, bevor wir Gottes Wort lesen, auch beten. I dlatego jest taką ważną rzeczą, żebyśmy zanim czytamy słowo, że się też modlili Der sagt hier geht hin, seht zu, seht, was ihr habt. Pan do nich mówi: um, „Idźcie i zobaczcie, co macie.” So, müssen auch wir manchmal einfach überlegen, was wir haben. Tak samo i my nie raz musimy po prostu rozmyślić na chwilkę, co posiadamy. Nawet jeśli chodzi o służbę w zgromadzeniu. Pan mówi do nas: przemyśl, co posiadasz. Bo tylko to jesteś w stanie przekazywać innym, co sam też posiadasz. In der jest ist samo. genauso. Jeśli chodzi o nasze wspólne rozważania, można powiedzieć w domu, w rodzinie, jeśli w rodzinach się spotykamy, schodzimy na przykład, na przykład na końcu dnia, żeby wspólnie rozważać Słowo Boże, to jest ważną rzeczą, żebyśmy wiedzieli, co potrafimy przekazać dalej. Nieraz musimy usiąść i przygotować się. Willkommen zu vers 39. Teraz przejdźmy do 39. wiersza. Da heißt es, dass der Herr befiehlt. Czytamy, że Pan nakazał. Ein ganz wichtiges Prinzip wird hier wieder angesprochen. Tu uczymy się kolejną, bardzo ważną zasadę. Sollen wir einen Segen weitergeben. Jeśli my chcemy przekazywać błogosławieństwo, dann kann das immer nur erfolgen unter der Autorytet, ja. to jest to możliwe tylko na podstawie autorytetu pana. In Deutschland ist das Wort Befehl etwas, was guten Klang hat. W Niemczech to słowo nakaz albo rozkaz jest słowem, które dzisiaj ma już bardzo niepopularne brzmienie. Dieser ten haben wir nur noch to słowo, rozkaz, znajdujemy dzisiaj w Niemczech już tylko wśród żołnierzy A jednak nawet u Pana Jezusa który jest miłością u Niego znajdujemy coś takiego jak rozkaz, nakaz. Jest to ważne w służbie dla Pana że autorytet Boży względem nas nie naruszamy Następną rzeczą, którą widzimy, jest to, że ułożyli się. Jeśli duchowy pokarm ma być przekazywany dalej, to musimy mieć chwilę spokoju. Nie chodzi o to, żeby spać w tym momencie. No, musimy innere Ruhe. Nie. Chodzi o to, że musimy się wewnętrznie uspokoić. Ze... Zewnętrzny i wewnętrzny pokój są konieczne, żeby otrzymać błogosławieństwo od Pana. A tutaj tysiące osób było zebranych. I Pan rozkazuje. I natychmiast... Staje się pokój, spokój wśród nich. Mówi im, że mają e, usiąść w grupach po 50 lub po 100. I dokładnie tak się staje. Mose 16, Przecież Pan mógłby uczynić tutaj też coś takiego, jak w drugiej księdze Mojżeszowej, że nagle Manna spaduje z, ziemi, z nieba. Nein, das wollte er nicht. Nie, nie chciał to w tym przypadku. Sondern er will uns für unseren Dienst deutlich machen, wie wir uns einzusetzen haben, welche Prinzipien wir zu berücksichtigen haben. Nie, Pan chciał nam pokazać, jakim sposobem, jakimi zasadami i my dzisiaj działamy w służbie dla Boga. Also, eine innere und äußere Ruhe muss da sein. Więc potrzebujemy zewnętrzny i wewnętrzny pokój. Die Herrschaft des Herrn Jesus musi anerkannt werden. Musimy uznawać. Autorytet i panowanie Pana Jezusa. I czytamy dalej, że byli na miejscu zielonej trawy. Pan, można powiedzieć, o wszystko zadbał. W 41 wierszu widzimy, że wziął teraz te chleby, pięć chleb i chlebów i dwa, dwie ryby. Tylko wtedy, jeśli to, co my sami posiadamy w obrazie teraz tych chlebów i tej ryby przyniesiemy Panu, to On może z tego niewiele zrobić błogosławieństwa. Jeśli więc, ale jeśli działamy w niezależności od Pana to wtedy Pan nie jest w stanie błogosławić tak, jakby chciał. I jak szczęśliwe są serca nasze, jeśli działamy w zależności i w społeczności z Nim. Teraz Pan bierze tych pięciu chlebów, te dwie ryby, i spogląda do góry, do nieba. Jaki zależny, doskonały sługa. On jako człowiek dziękuję swojemu Bogu. Więc w tym Wierszu widzimy go jako doskonałego człowieka. Widzimy go jako zupełnego człowieka, a jednak nigdy nie przestał być i równocześnie Bogiem. der Dienst Ale jako i w służby Jego zawsze w zależności od Pana wykonywał. On i my służbę naszą. Er dankt Najpierw, zanim rozpoczął, to dziękował i wielbił Boga. So dürfen wir, Tak, i my w świadomości naszej słabości zbliżamy się do Pana. Ale też z, z radosną świadomością, że On nam pomoże. Und dann gibt er die I wtedy pan rozdziela pokarm uczniom swoim. Wir sagen, die ist ist Gott. możemy powiedzieć, że źródłem ostatecznie jest Bóg sam, który jest ten, ten pan, który stał się człowiekiem, rozdziela to do rąk uczniów. A oni rozdzielają. gereicht? Czy sam chleb nie byłby wystarczający? Brot hätte gereicht. Chleb wystarczyłby. Ale wielki Bóg, nawet i Eliaszowi, dał nie tylko sam chleb. Brot i Dał mu, czytamy w Słowie Bożym, chleb i mięso ranem, nad ranem i wieczorem. Pan jest dobrotliwy względem nas. Jeśli chodzi o zewnętrzne, ziemskie potrzeby, jak też jeśli chodzi o duchowe potrzeby. Wenn wir Brot denken, dann. Jest ja so, dass damit ist. Jeśli pamiętamy lub myślimy o chlebie, to wiemy, że połączone to jest z wielkim trudem, wysiłkiem pracy. Wenn wir Wort weitergeben wollen, müssen wir zunächst arbeiten. Jeśli my chcemy przekazywać Słowo Boże, to najpierw musimy zapracować sobie na To Chleb najpierw jest pieczony. Das heißt, das wird dem Feuer to znaczy, jest, można powiedzieć, nadstawiony do, pod ogień, albo do ognia. Auch ein darauf, dass der Jesus Tod jest to na pewno też wskazówką na to, że Pan Jezus poszedł do tej śmierci, da wstąpił hat, w tą śmierć, da hat er sich völlig offenbart. całkowicie pokazał siebie. Tak właśnie, Krzyż Golgoty jest centralnym punktem, tematem chrześcijanin. Ale też i całe życie, rozmyślanie nad życiem Pana Jezusa, ponieważ On mówi o sobie, że jest chlebem życia. Jeśli chodzi o ryby, to może pozyskujemy je z niewielkim trudem, albo nawet bez nakładu pracy? Sie sind fertig, die brauchen nur noch aus dem Meer oder aus dem już gotowe, wyrośnięte, trzeba je tylko wyłowić z wody. Es gibt so manches, was der Herr unabhängig von unserer Arbeit uns so schenkt. Są rzeczy, które Bóg daje nam niezależnie od naszych wysiłków, od naszego starania. Te wieje wam na eingedanke ganz groß. Nagle pokazuje nam się pewna wzniosła myśl. Hast gar keine Nagle rozumujesz jakąś rzecz, jakąś prawdę biblijną A w ogóle nie, nie starałeś się o nią Sama ci przychodzi Auf der einen Seite erwartet er Arbeit. Więc z jednej strony widzimy, że Bóg chce, żebyśmy się starali I pracowali, żeby zapracować sobie na zrozumienie Słowa Bożego Aber es ist eine Freude auch mehr zu schenken. Ale jest to też Jego radością dać nam więcej Teraz widzimy, że uczniowie rozdzielają tę żywność. Alle Każdy z nich jest nakarmiony. So Wort sagen, Jeśli w taki sposób dalej przekazujemy Słowo Boże, aus der mit dem Herrn, przychodząc z osobistej społeczności z Panem, er auch dafür sorgen, wtedy Pan zadba już o to, że każde potrzeby będą zaspokojone. Wtedy Pan zadba Das, was wird, sogar zu viel ist. nawet zadba o to, że to, co było powiedziane, będzie tego nawet za wiele, za dużo. Ja Bo rozważając Słowo Boże, moglibyśmy nigdy skończyć. Ile razy w życiu już rozmyślaliśmy o samym na przykład psalmie 23. A kiedy następnym razem czytasz psalm 23 staje się Tobie jeszcze wznoślejszym. I, I to samo doświadczamy z każdym urywkiem można powiedzieć Słowa Bożego. Sie heben Więc czytaliśmy, że podnieśli. Der Seite, albo bo zbierali ganz, da sagen, der gibt unwahrscheinlich viel. Z jednej strony możemy powiedzieć, że Pan daje obfitości er ist reich. On jest obfity, bogaty reich für alle. Bogaty dla wszystkich Aber möchte, dass nichts davon Ale on nie chce, żeby nic tego, co on daje Jakoś zostało stracone albo zginęło Deshalb. Dlatego na przykład nie chcielimy wyrzucać żywność. Bo wiemy, że to dobry Bóg nam dał to, co jemy. Ale jeśli myślimy o tej duchowej stronie, że napełnili 12 koszów. Można powiedzieć, dla każdego ucznia po jednym koszu. Było to krótko mówiąc o wiele więcej niż to, co na początku posiadali. Pan Jezus nie tylko był doskonałym sługą, ale wiecznym Bogiem. który z niewiele zrobił dużo. To samo auch uczynić też dzisiaj. To możemy doświadczać też i w naszej służbie dla Pana. Hier wird von 5000 Männern gesprochen. Czytaliśmy tu o 5000 mężów. Für den Herrn ist es kein Unterschied, für wenige zu wirken oder für viele. Dla Pana krótko mówiąc nie ma to znaczenia, czy działa dla jednej osoby, czy dla tysięcy osób. Der Herr hat einen Andreas gehabt. Pan, Pan, można powiedzieć, działał przez Andrzeja, który działał według tej zasady, jak taki e, e, wędkarz. On łowił pojedyncze osoby, a miał też takiego Piotra, który mówił, przemawiał przed tysiącami osobami. Po prostu każdy ma inny sposób działania, inne zadanie i tak mamy służyć. Wir haben also gesehen bei der Speisung der 5000, więc widzieliśmy tutaj przy nakarmieniu tych tysięcy, nie tylko einfach ein Wunder, um die Menschen zu speisen, pan, Dokonuje jakiegoś cudu po to, żeby po prostu nakarmić kogoś. Sein mitfühlendes Herz weiß die Bedürfnisse. Nie pan jego współczujące serce zna okoliczności nasze. Bringt zunächst die Lehre des Wortes Gottes, najpierw przybliża nam naukę słowa Bożego. Aber er sorgt auch für den Körper. ale dbates o ciało nasze. Und indem er für den Körper sorgt, A. zeigt er uns eine Illustration, wie wir in unserem Dienst vorgehen sollen. I dbając o to ciało, tak jak tutaj to widzieliśmy, daje nam pewien obraz na to, jak i my powinniśmy postępować w służbie dla Pana. Jetzt Vers 45 haben wir Die dass der Herr die nötig, in zu teraz w 45 wierszu widzimy, że Pan zmusił uczniów, żeby wstąpili w tą łódź w 4 rozdziale tej Ewangelii widzieliśmy, że Pan był z nimi w Łodzi hier in 6 war er mit in i też tu w 6 rozdziale płynął z nimi sie ale teraz widzimy, że mają płynąć sami to ja Przecież oni to byli, można powiedzieć, głównie doświadczeni yy, Marynarze. Normalerweise wäre es keine Schwierigkeit gewesen für sie über den Dla których nie sprawiało to żadnej trudności płynąć na Wodzie. Er sie Ale tu czytamy, że Pan musiał zmusić ich. Die jünger wollen so gerne beim Herrn bleiben. Oni chcieli zostać z Panem. Wie schön ist das? I jakie to jest miłe. Zu wem sollen wir gehen, du hast Worte ewigen Lebens, sagt Petrus zu dem Herrn. do Pana powiedział do kogo mamy pójść Ty masz słowa żywota. Ale lernen, als Diener, müssen wir uns dem Willen des Herrn unterordnen. Ale uczymy się, że jako słudzy musimy podporządkować się pod wolę Bożą. Es sind nicht nur Augenblicke des Segens da. W życiu naszym doświadczamy nie tylko chwile błogosławieństwa, ale też chwile, kiedy wiara nasza jest naprawdę doświadczana. Widzimy, że uczniowie wszyscy tu byli posłuszni. Można powiedzieć, cofnęli własne życzenia do ostatniej kolejności. I weszli w tą łódź. Pan Jezus powiedział im, że pójdzie za nimi. Ale w tym momencie żegna ich. Der setzt den Pan jest też ten, który zakańcza pewne sprawy. ist wichtig für uns. To jest bardzo ważne też dla nas, żeby to zrozumieć. Er hält eine gewisse Ordnung ein. Pan jest ten, który podtrzymuje pewną zewnętrzną kolejność i porządek. Dlatego idzię ofiaram białym, co biec. Dalej widzimy, że Pan stąpił na tą górę, żeby się modlić. Warum hat er gebetet? Dlaczego Pan tutaj się modlił? Dass die Menschen sicherlich ihn annehmen sollten als das Brot des Lebens, żeby ludzie przyjęli go jako chleb żywota. Und der Herr hat auch erlebt, dass sie gewissermaßen seine Segens Auswirkungen, Pan widział i doświadczał też to, że ci ludzie cenili błogosławieństwa, które on dawał. Aber ihn als person ale jednak można powiedzieć zewnętrznie cenili błogosławieństwa, ale wewnętrznie odrzucali tą osobę. Das kann man in 6 Możemy o tym czytać w Ewangelii Jana 6 rozdział. So ist heute auch. Dzisiaj jest tak samo. Menschen, die gut überlegen, erkennen Die des Każdy człowiek, nawet niewierzący, który logicznie myśli, widzi, że zewnętrznie łączą się błogosławieństwa z tym, będąc chrześcijaninem albo chrześcijaństwem. Ale ludzie są zbyt dumni, żeby przyjąć samego Zbawiciela, który jest źródłem tego chrześcijaństwa. Chcieli zewnętrznie zrobić go królem, ale nie ale on nie chciał przyjąć taką pozycję, ponieważ oni wewnętrznie go nie akceptowali. Jak bardzo musiało go to boleć służbę jego. Tu widzimy go, że modlił się jeszcze jako sługa, który można powiedzieć wychodził z tej modlitwy i wykonywał swoją służbę wenn wir Ephese 1 sehen. Wir bewigen die Liste Ephesam 1. Dann entwickelt Paulus in Kapitel 1 die ersten 14 Verse den Ratschuß Gottes. In den ersten 14 Versen, der Herr präsentiert uns den Plan Boży. Und dann geht er ab Vers 15 ins Gebet und bietet, dass Gott ihnen doch Gnade geben möchte, dass sie mit dem Herzen den Ratschuß Gottes a od 15 wiersza Paweł, można powiedzieć, wstępuje w modlitwę Modląc się za słuchaczami Żeby zrozumieli ten plan Ten zamysł Boży przedstawiony w, pie w pierwszych wierszy Ale Pan modlił się nie tylko dla, za niewierzącymi Modlił się też za wierzącymi Z pewnością w tej sytuacji Szczególnie za uczniami Którzy byli na tej, w tej łodzi So ist er auch heute nicht körperlich bei uns. Tak dzisiaj pan, można powiedzieć według ciała, zewnętrznie widocznie nie jest wśród nas. Er ist bei uns mit seinem Geist. Jest wśród nas duchem swoim. Wo er ist die Herrlichkeit gegangen? Alle uns stumpe doch Ehre. Potrzeba, A jednak nie jesteśmy sami o Er betet für uns, er setzt sich für uns ein. Modli się za nami, wstawia się za nami. Der Schiff ist offensichtlich In not. Widzimy, że łódź y, popada w wielką, y, wielkie utrapienie. Pan widzi, że oni y, trudzili się przy wiosłowaniu. Można powiedzieć wiatr sprzeciwił się i Jeśli wykonujemy einen służby dla pana. Zawsze spotkamy się z oporem. Ale teraz pan do nich mówi: Macie doświadczyć coś bardzo szczególnego. Iść Ja sam osobiście wejdę w te wasze okoliczności. Wem an ans Buch Daniel denken. Jeśli pamiętamy o księdze Daniela dort im waren, gdzie widzimy tych trzech przyjaciół będących w tym piecu ognistym auf ein da. to nagle pojawiła się czwarta osoba die Erfahrung, die wir machen dürfen. i to, to jest doświadczenie, które i my robimy w służbie dla pana właśnie i dokładnie nawet albo szczególnie w trudnościach doświadczamy Pana Jezusa w taki sposób jak nigdy wcześniej. tutaj widzimy, że przechodził i przyszedł w tej jak to jest powiedziane czwartej, czwartej strażnicy, tak? Straży nocnej. Das heißt, viele Stunden To znaczy, że oznacza, że wiele godzin wiosłowali. Der Pan, można powiedzieć, wypróbuje naszą wiarę. I cieszy się, kiedy nasza wiara wzrasta. I wtedy rozpoznali go, idącego po tej wodzie. Aber sie ale nie, nie, oni widzieli go, ale nie rozpoznali go. Nieraz jest tak, że my też widzimy Tylko trudności wokół nas I trudności, które można powiedzieć Nakładają się jedno na drugą Ale Pana, który się kryje Za tymi wszystkimi trudnościami Nie widzimy A jednak jest obecny Widzimy, że mi minął ich Sie sollten, also ich erkennen. Was sollten sie? Sie sollten ihn erkennen, dass sie ihn erkennen können. Chciał żeby e, rozpoznali go. Was sagt er? A co on do nich powiedział? Er spricht sie an. E, zwrócił się do nich. Dwie markante aussagen die er hat. Wypowiedział trzy bardzo takie bekannte Wypowiedzi. Erstmal sagen Sie, dass du mutig Najpierw ufajcie. Bądźcie dobrej myśli. Was hat denn er gesagt? Co pan powiedział? Ijad teraz przez jezioro. Teraz macie jechać. Widzieli już, kiedy Pan im to powiedział, chmury i powiedzieli sobie, no, to będzie ciężkie. Z drugiej strony chcieli sie alle bei A jednak wszyscy uczniowie usłuchali go i weszli do tej łodzi. Und wtedy nastąpiły trudności. In der Nachfolge des Herrn kommt manchmal erst dann die Nieraz jest tak, że idąc za Panem, spotykamy się z trudnościami wtedy, kiedy jesteśmy Mu posłuszni. Ale wtedy, jeśli jest to drogą, którą idziemy z Panem, doświadczamy Go w bardzo wzniosły i szczególny sposób. Tobie i mi mówi, bądź dobrej myśli, ufaj. Wenn einer guten Mut hat, Jeśli ktoś ma, jest dobrej myśli albo ufa, to To szczególnie my powinniśmy takimi być, bo znamy Pana. Der Weg des Gehorsams, der Weg der Abhängigkeit. To jest droga posłuszeństwa i zależności. Ich bin es. To ja, ja jestem. Es geht um seine Person. Hodzi o niego samego. Er offen bat się w On pokazuje się w trudnościach. Und der nächste Punkt: Fürchtet euch nicht. A drugą rzeczą, którą mówi, nie bójcie się. Etwas sollen sie tun, guten Mut haben, coś mieli czynić aktywnie, być dobrej myśli, Etwas sollen sie nicht tun, coś innego mieli nie czynić aktywnie. Siech nicht fürchten, nie bać się. Und in der Mitte ist die Person des Herrn. A w pośrodku nich była osoba Pana Jezusa. Und wenn er das sagt, A jeśli On to mówi in spricht, i przemawia do nas w naszych może trudnych okolicznościach, er to <coughs> w 51 wierszu widzimy, że wszedł do nich do Łodzi. Wir allein in den w trudnościach Pan nie zostawia nas samych. Sie sehr über seine Größe. Dalej widzimy, że bardzo e, zdu, e, zdumieli się o jego wielkości. kommt noch ein Ale czytamy jeszcze taki smutny, można powiedzieć, dodatek. Sie waren nicht verständlich geworden durch die Brote. Nie zrozumieli go przez te cuda Welch einen bildhaften Unterricht hatte er ihnen erzählt durch die Vermehrung der Brote. Jaki jaskry jaką jawną widoczną lekcję Bóg udzielił im przez te cuda. Głąso kanaß bei uns Jüngern Tak samo może być z nami. Dass wir nicht erkennen, dass er doch der ewige Gott ist. Dies alles so Gebote steht. Że nie rozpoznajemy pomimo mocy jego, że on jest wszechmocnym Bogiem, który wszystko potrafi. Keher sagt ihr auch nicht, dass der Wind und der See sich beruhigen sollen. Pan też tu nie powiedział, że wiatr i woda mają się uspokoić. Uspokajają się automatycznie. Jego osoba, on sam wszystko reguluje. to Jeszcze ostatni urywek, tak króciutko. Dotarli do brzegu. Und dann die Menschen den Herrn. ludzie widzą Pana Jezusa. Sie laufen von allen Seiten zu ihm. Es kajdej strony zbiegają się. Und bringen alle leiden und Kranken zu ihm. I przynoszą chorych i cierpiących do niego. Und er in seiner von A Pan się dobroci uwalnia ich od trudności. Wir haben auch hier ein Bild. Widzimy w tym pewne, pewien proroczy obraz Z jednej strony w tych, y, tym nakarmieniu tych pięciu tysięcy widzimy Pana Jezusa jako Mesjasza, który przyszedł dla swojego ludu Doch sie nicht. Ale oni go nie chcieli Weil sie keine zu ihm haben Ponieważ nie chcieli mieć wewnętrznej relacji z Nim Da Widzimy w Uczniach obraz tej resztki, która w przyszłości, w czasie tych ucisków, będzie mu wierna. sein? Kiedy to będzie? Das wird sein nach der der Gläubigen. To stanie się po pochwyceniu wierzących. Dann wird Jesus Christus wieder mit Israel anknüpfen. Wtedy pan rozpocznie znowu działanie wśród Izraelu. Um sie dann in das Reich einzuführen. żeby wprowadzić ich po ucisku do tego królestwa. Das, was to co obiecał Abrahamowi. Kranken, im A uzdrowienie tych chorych, co widzieliśmy w tym ostatnim urywku, darauf, das Reich jest obrazem na to, że to królestwo będzie stworzone. Israel jest das centrum, Zentrum będzie centrum tego błogosławieństwa. Und von Israel wird der ganze Segen ausfließen auf die ganzen Nationen. Wie Izraela wypłynie błogosławieństwa do wszystkich narodów. go Abraham gesagt? Jak Bóg powiedział do Abrahama. In die sollen gesegnet werden alle Nationen w tobie błogosławieni będą wszelkie narody i ziemi. Das, das wird noch kommen. Tak się stanie. W tej w wir sind. Czasy, w których my żyjemy, das ist die to jest czas łaski. Da Gott ein Volk. Bóg w tym czasie tworzy sobie niebiański lud. Das ist to jest czas, który można powiedzieć, jest tak wstawiony pomiędzy historii, historią Izraela. I Pan w tym czasie chce, żebyśmy jako Uczniowie Jego. Wielbili go, czcili go Stawiając mu się do dyspozycji jako narzędzia Nie dali się zaniepokoić przez e, przeciw, który doświadczamy Und auch wenn es durch ganz viele Umstände geht, wie bei der Schifffahrt, nawet jeśli spotykamy się z bardzo trudnymi okolicznościami, jak tutaj w tej łodzi, teraz wir uns durch Gehasam und Vertrauen auszeichnen. Doch jednak mamy się ukazać jako wierni i posłuszni. Dann werden wir immer persönlich und gemeinsam die durch Hebrewser erleben, Ufając mu i wtedy doświadczymy, że on nas przeprowadzi, że pomoże nam. Der er bringt die seinen in den ersehnten Hafen. Pan tak też nieraz śpiewamy, prowadzi swoich do oczekiwanego celu, do tego portu. Ja keiner wird verloren gehen. Nikt nie zgubi się, nie zatraci się. Alle werden, wenn wir bei Christus sind, niederfallen und angesichts auch der herrlichen Wege, die uns geführt hat, eben ihren Behtung bringen. I my wszyscy, kiedy będziemy kiedyś u Pana Jezusa, upadniemy przed nim i uwielbimy Go za cudowne drogi, którymi nas prowadził.